Nowe obrazy otoczyły Złotoustego w mieście i nowe życie zaczęło się dla niego. Kraina ta i miasto przyjęły go wesoło, kusząco i hojnie, a nowe życie powitało radośnie wieloma obietnicami. Chociaż na dnie jego duszy smutek i świadomość pozostały nietknięte. To jednak na powierzchni życie zaigrało wszystkimi barwami. Zaczął się teraz najradośniejszy i najfrasobliwszy okres w życiu Złotoustego. Z zewnątrz otaczało go bogate miasto biskupie, ze swymi dziełami sztuki, kobietami mnóstwem miłych. Rozrywek i obrazów, od wewnątrz budzący się artyzm, darzył go nowymi wrażeniami i doświadczeniami. Z pomocą mistrza znalazł schronienie w domu pewnego pozłotnika przy rynku rybnym i zarówno u mistrza, jak u pozłotnika uczył się sztuki obchodzenia się z drewnem i gipsem, z farbami, pokostem i płatkami złota. Złotousty nie należał do owych nieszczęsnych artystów, którzy mają wprawdzie. Wielkie zdolności, ale nie znajdują właściwych środków do ich okazania. Bywają przecież tacy ludzie, którym dane jest odczuwać głęboko i wspaniale piękno świata, nosić w duszy wzniosłe, szlachetne obrazy, a którzy nie znajdują jednak drogi, aby wydobyć z siebie te obrazy i ukazać je ku radości innych. Złotousty nie posiadał tej wady. Łatwo mu przychodziło używać rąk i uczyć się chwytów i sprawności rzemiosła, podobnie jak łatwo mu było wieczorem po pracy uczyć się u towarzyszów gry na lutni, a w niedzielę na wiejskich placach tanecznych tańca. Uczył się łatwo, przychodziło mu to bez wysiłku, musiał się wprawdzie, poważnie wysilać nad rzeźbą w drzewie, musiał napotykać trudności i znosić rozczarowania. Musiał porąbać niejeden ładny kawałek drzewa i nieraz porządnie pokaleczyć sobie palce. Ale szybko przezwyciężył początki i osiągnął wprawę. Mimo to mistrz często bywał niezadowolony i mówił do niego, dobrze, że nie jesteś moim uczniem ani czeladnikiem złotousty. Dobrze, że wiemy, iż przyszedłeś z gościńca i z lasów i któregoś dnia powrócisz do nich znowu. Kto by nie wiedział, że nie jesteś mieszczaninem i rzemieślnikiem, ale bezdomnym włóczęgą? Łatwo by. Mógł ulec pokusie, by żądać od ciebie różnych rzeczy, jakich każdy mistrz żąda od swoich ludzi. Jesteś bardzo dobrym robotnikiem, gdy się twojemu kaprysowi akurat tak chce, ale w zeszłym tygodniu hulałeś dwa dni. Wczoraj w warsztacie na dziedzińcu, gdzie miałeś wypolerować dwa anioły, Przespałeś pół dnia. Zarzuty jego były słuszne i złotousty wysłuchiwał ich też w milczeniu, nie usprawiedliwiając się. Wiedział sam, że nie jest człowiekiem pilnym, człowiekiem, na którym można polegać, póki robota przykuwała go, póki stawiała mu trudne zadania albo uświadamiała mu jego zręczność i budziła w nim radość. Był gorliwym robotnikiem. Ciężką pracę ręczną spełniał niechętnie, a owe nietrudne, ale wymagające czasu i pilności roboty, których wiele jest w rzemiośle, a wykonane być muszą wiernie i cierpliwie, były dlań często nie. Znośne. Sam się temu niekiedy dziwił. Czyż wystarczyło tych kilka lat wędrówki, aby go uczynić leniwym i niezasługującym na zaufanie? Czy to dziedzictwo matki wzrastało w nim i uzyskiwało przewagę? Na czym to polegało? Przypominał sobie doskonale pierwsze lata klasztorne, gdy był gorliwym i dobrym uczniem. Dlaczegoż miał wówczas tyle cierpliwości, której mu teraz brakowało? Dlaczego udawało mu się tak niezmordowanie poświęcać? Składni łacińskiej i uczyć się tych wszystkich aorystów greckich, które w głębi serca jednakże nie wydawały się ważne. Nieraz zastanawiał się nad tym. To miłość hartowała go wówczas i uskrzydlała. Nauka jego nie była niczym innym jak nieustannym. Zabieganiem zero narcyza, a miłość jego można było zdobyć tylko na drodze szacunku i uznania. Fedy potrafił dla jednego spojrzenia ukochanego nauczyciela, wyrażającego uznanie, mozolić się godzinami i dniami. Potem utęskniony cel został osiągnięty, narcyz stał się jego przyjacielem. I rzecz dziwna. Właśnie te. Uczony narcyz wykazał mu jego nieprzydatność nauczonego i wyczarował przed nim obraz utraconej matki. Zamiast uczoności, życia zakonnego i cnoty istotą jego owładnęły potężne pierwotne. Instynkty, płeć, miłość do kobiet, popęd do niezależności, wędrówki. Ale oto ujrzał ową madonnę mistrza, odkrył w sobie artystę, wkroczył na nową drogę i stał się znowu człowiekiem osiadłym. Jak było teraz? Dokąd wiodła jego droga? Skąd pochodziły te hamulce? Początkowo nie mógł tego zrozumieć. Pojmował tylko jedno, że mistrza Mikołaja bardzo wprawdzie podziwia, ale bynajmniej nie kocha w ten sposób. W jaki niegdyś kochał Narcyza, barze nieraz sprawia mu radość rozczarowywać go jeden gniewać. Zdawało mu się, że pozostaje to w związku z rozdwojeniem w istocie mistrza, figury. Stworzone ręką Mikołaja, a przynajmniej najlepsze z nich, były dla Złotoustego czczonymi wzorami, ale mistrz sam nie był dla niego wzorem. Obok artysty który wyrzeźbił ową Matkę Bożą z najboleśniejszymi i najpiękniejszymi. Ustami obok widzącego i wiedzącego, którego ręce potrafiły przetworzyć. Głębokie doświadczenia i przeczucia na widzialne obrazy żył w mistrzu Mikołaju. Jeszcze ktoś inny, surowy nieco i lękliwy ojciec rodziny i mistrz. Cechowy, wdowiec, który wiódł z córką i brzydką służącą ciche i stłumiony. Nieco życie w cichym domu, człowiek, który gwałtownie bronił się przeciw. Najsilniejszym popędom złotoustego, który wygodnie dostosował się do swego. cichego, umiarkowanego bardzo uporządkowanego i przyzwoitego życia. Chociaż Złotousty szanował swego mistrza, chociaż nie pozwolił sobie nigdy wypytywać o niego innych albo wydawać. Wobec innych sąd o nim, to jednak po roku wiedział o Mikołaju wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów. Mistrz ten był dla niego ważny, kochał go i nienawidził zarówno. Mistrz ten nie dawał mu spokoju i uczeń. Z miłością i nieufnością, z zawsze czujną ciekawością wnikał w tajemnice jego charakteru i życia. Widział, że Mikołaj nie miał w domu ani uczniów, ani czeladników, chociaż miejsca było dość. Widział, że wychodził bardzo rzadko i równie rzadko zapraszał do siebie gości. Obserwował, jak wzruszająco i zazdrośnie kochał mistrz swoją piękną córkę i starał się ją strzec przed wszystkimi. Widział też, że poza surową i przedwczesną powściągliwością wdowca grały jeszcze żywe popędy, że gdy za zamówienia wzywały go w podróż, niekiedy o kilka dni drogi, potrafił się dziwie zmieniać, odmładzać, a raz zauważył także jak Mikołaj. W obcym miasteczku, gdzie ustawiali rzeźbioną ambonę, wieczorem potajemnie odwiedził. kupną dziewkę, a potem przez kilka dni był niespokojny i w złym humorze. Z czasem do ciekawości tej dołączyło się jeszcze coś innego, co trzymało Złotoustego w domu mistrza. Była to piękna córka Elżbieta, która mu się bardzo podobała. Widywał ją rzadko, nigdy nie przychodziła do pracowni, a on nie mógł zbadać czy ta nieprzystępność. I lęk przed mężczyznami były jej narzucone przez ojca, czy też odpowiadały jej własnej naturze. Mistrz nigdy już nie zabierał go z sobą na posiłki i starał się utrudniać. Mu wszelkie spotkania z córką, co do tego nie można się było łudzić. Elżbieta była bardzo wypieszczoną i strzeżoną dziewicą. Złotousty widział, że na miłość bez małżeństwa nie było w stosunku do niej nadziei, a ten, kto by się chciał z nią ożenić, musiałby Także być dzieckiem poważnych ludzi i członkiem jednego z zacniejszych cechów, a może nawet posiadać pieniądze i dom. Piękność Elżbiety, tak inna niżeli uroda kobiet wędrownych, i wieśniaczek. Już owego pierwszego dnia przyciągnęła wzrok złotoustego. Było w niej coś, co dla niego było jeszcze nieznane, coś szczególnego, co go gwałtownie przyciągało, a jednak czyniło. Zarazem nieufnym gniewało nawet wielki spokój i niewinność, karność i czystość, a jednak nic dziecinnego. Lecz poza całą uprzejmością i obyczajnością ukrytych łód, jakaś wyniosłość, także niewinność jej nie wzruszała. Ani czyniła bezbronnym, Nigdy nie potrafiłby uwieść dziecka, lecz podniecała go i wyzywała. Zaledwie obeznał się trochę z jej postacią jako obrazem jej duszy. Uczuł natychmiast pragnienie stworzenia kiedyś posągu, ale nie jaką była teraz, lecz z rysami istoty już obudzonej, zmysłowej i cierpiącej. Nie jako dzieweczki, ale jako Magdaleny. Często pożądanie jego szło w tym kierunku, aby tę piękną i niewzruszoną twarz ujrzeć kiedyś, czy to w rozkoszy, czy w bólu, skrzywioną, otwartą i zdradzającą swoją tajemnicę. Poza nią istniała jeszcze inna twarz, która żyła w jego duszy, a jednak niezupełnie należała do niego, którą Tęsknie pragnął pochwycić kiedyś i odtworzyć jako artysta, ale która ciągle wymykała mu się i przesłaniała. Była to twarz matki, twarz ta od długiego. Już czasu nie była tą samą, która mu się niegdyś. Po rozmowach z narcyzem ukazała z zatraconych głębin wspomnienia. Podczas dni wędrówki, podczas nocy miłosnych, podczas okresów tęsknoty okresów niebezpieczeństwa. Dla życia i pobliża śmierci twarz matki przemieniła się z wolna i wzbogaciła, stała się głębsza i wszechstronniejsza. Nie był to już obraz jego własnej matki, lecz z rysów jej i barw stopniowo. Powstał nieosobowy już obraz macierzyński, obraz jakiejś Ewy, jakiejś macierzy ludzi, jak mistrz Mikołaj przedstawiał w niektórych Madonnach obraz bolesnej Matki Bożej z doskonałością. I siłą wyrazu, które wydawały się złotoustemu nieprześcignione, tak spodziewał się. On sam Kiedyś, gdy stanie się dojrzalszy i bieglejszy w rzemiośle, stworzyć taki obraz świeckiej matki, matki Ewy, jaki żył w jego sercu jako najstarsza i najukochańsza świętość. Ale ten obraz wewnętrzny niegdyś tylko zjawa wspomnienia jego własnej matki i jego miłości do niej znajdował się w stanie ciągłej przemiany i wzrostu. Do owego pierwotnego obrazu dołączyły się rysy cyganki Lizy, rysy córki rycerza, Lidi i niektórych innych twarzy kobiecych. Nie tylko oblicza wszystkich. Kochanych kobiet tworzyły ten obraz dalej. Każde wstrząśnienie, każde doświadczenie i każde przeżycie kształtowało go i dodawało mu rysów. Gdyż postać ta, gdyby mu się udało kiedyś później uczynić ją widzialną, mija. ła przecież przedstawiać nie jakąś określoną kobietę, ale życie samo jako pramacierz. Często zdawało mu się, że ją widzi, niekiedy zjawiała mu się we śnie. Ale o tej twarzy Ewy i o tym, co ona miała wyrażać, nie potrafiłby nic więcej powiedzieć, jak, tylko że miała ukazać rozkosz życia w jej najwewnętrzniejszym pokrewieństwie z bólem i śmiercią. W ciągu roku wiele się złotousty nauczył, w rysunku szybko doszedł do wielkiej wprawy, a oprócz rzeźbienia w drzewie, dozwalał mu Mikołaj także modelować w glinie. Pierwszym jego udanym dziełem była figura gliniana w wysokości dwóch pięć. Była to słodka, uwodzicielska postać, małej Julii, siostry Lidi. Mistrz chwalił tę pracę, ale życzenia złotoustego, aby ją odlać w metalu, nie spełnił. Figura ta wydawała mu się zbyt nieskromna i świecka, aby jej miał służyć za ojca chrzestnego. Potem przyszła praca nad figurą narcyza. Złotousty wykonywał ją w drzewie, wykonał ją jako ucznia pańskiego Jana, gdyż Mikołaj zamierzał, gdyby się udała, umieścić ją w grupie ukrzyżowań, na którą miał zamówienie i nad którą pomocnicy od długiego już czasu wyłącznie pracowali aby ostateczne wykończenie pozostawić potem mistrzowi. Nad figurą narcyza pracował złotousty z głęboką miłością. Pracy tej odnajdywał na nowo siebie, swój artyzm i swoją duszę, i lekroć wypada. Z normalnej kolei, a działo się to nierzadko, miłostki, zabawy taneczne, pijatyki z kolegami, gra w kości, a często i bójki porywały go nieraz, także przez dzień. Lub więcej unikał pracowni, albo stał przy robocie skwaszony i osowiały, ale przy swoim uczniu, Janie, którego ukochana, myśląca postać coraz czyściej występował. Ku niemu z drzewa, pracował tylko w chwilach natchnienia, pracował z oddaniem i pokorą. W takich chwilach nie był ani wesoły, ani smutny, nie myślał ani o rozkoszy życia, ani o doczesności do serca jego. Powracało owo pełne czci, jasne i czysto nastrojone uczucie, z jakim niegdyś oddany był przyjacielowi i radował się jego przewodnictwem. To nie on stał tutaj i tworzył posąg z własnej woli, to raczej tamten, raczej narcyz, posiłkował się jego. Dłońmi artysty, aby wyjść poza doczesność i zmienność życia i stworzyć czysty obraz swojej istoty. W ten sposób czuł niekiedy złotousty z dreszczem powstawały prawdziwe dzieła. Tak powstała Madonna Mistrza, którą nie jednej niedzieli odwiedzał jeszcze potem w klasztorze. Tak, w ten tajemniczy i święty sposób powstały najlepsze z owych starych figur, które stały u Mistrza na górze w sieni. Tak powstanie też kiedyś ów inny, ów jedyny, jeszcze bardziej tajemniczy i czcigodny obraz macierzy ludzi. Ach, gdybyż z rąk ludzkich wychodzić, mogły tylko takie dzieła sztuki, takie święte, konieczne, niesplamione żadną wolą ani żadną próżnością obrazy. Ale tak nie było, wiedział o tym dawno, można było tworzyć i inne obrazy, rzeczy ładne i czarujące, po mistrzowsku wykonane, radość dla miłośników. Sztuki, ozdoby dla kościołów i sal. Piękne rzeczy, tak, ale nie święte, nieprawdziwe obrazy duszy. Znał nie tylko stworzone przez Mikołaja i innych mistrzów takie dzieła, które przy całym wdzięku pomysłu i staranności wykonania były jednak tylko igraszkami. Ku swemu zawstydzeniu i smutkowi wiedział już we własnym sercu, czuł we własnych rękach jak artyst Może stworzyć takie ładne rzeczy z samego rozmiłowania się w umiejętności, z ambicji, z igraszki. Gdy po raz pierwszy ogarnęła go ta świadomość, przejął go śmiertelny smutek. Ach, aby robić ładne figurki aniołów i inne drobiazgi, choćby najładniejsze, na to nie warto być artystą. Innym może rzemieślnikom, mieszczuchom, Cichym, zadowolonym duszą, może się to opłacało, ale jemu nie. Dla niego sztuka i artyzm były bez wartości, jeżeli nie paliły jak słońce i nie miały mocy burzy, jeżeli wnosiły tylko zadowolenie, tylko miłe, małe szczęście. Szukał czegoś innego. Pozłacać błyszczącymi płatami delikatnie wyrobioną koronę Madonny to nie dla niego praca, nawet jeśli ją dobrze opłacano. Dlaczego mistrz Mikołaj przyjmował wszystkie takie zamówienia? Dlaczego trzymał dwóch pomocników? Dlaczego wysłuchiwał godzinami z łokciem? W ręku tych rajców i proboszczów, gdy zamawiali u niego portal albo ambonę, czynił to z dwóch powodów, z dwóch obmierzłych powodów, ponieważ zależało mu na tym, aby być słynnym artystą zasypywanym zamówieniami i ponieważ chciał gromadzić pieniądze, pieniądze nie na wielkie przedsięwzięcia lub rozrywki, a pieniądze dla swojej córki, która dawno już była bogatą dziewczyną, pieniądze na jej wyprawę, na koronkowe kołnierzyki i brokatowe suknie i na łoże małżeńskie z orzechowego drzewa pełne kosztownych kołder i płóciennego powleczenia. Jak gdyby piękna dziewczyna nie mogła tak samo doświadczać miłości na stogu siana. W chwilach takich rozważań burzyła się w złotoustym krew matki, duma i wzgarda bezdomnych dla osiadłych i posiadających. Niekiedy rzemiosło i mistrz byli mu wstrętni jak włóknista fasola. Niekiedy bliski był ucieczki. I mistrz nieraz już żałował z gniewem, że wdał się z tym trudnym do kierowania niepewnym chłopakiem, który często wystawiał jego cierpliwość na ciężkie próby. To, czego się dowiadywał o kolejach życia złotoustego, o jego obojętności wobec pieniędzy i mienia, jego rozrzutności, jego licznych miłostkach, jego częstych bijatykach nie mogło go nastroić łagodnie, przyjął do siebie cygana. Nie uszło też jego uwagi, jakimi oczyma spoglądał ten włóczęga na jego córkę Elżbietę. Jeżeli mimo to zmuszał się, by okazywać mu więcej cierpliwości, iż na to złotousty według niego zasługiwał, to postępował. Tak nie z poczucia obowiązku albo z lękliwości, ale ze względu na posąg ucznia. Jana, którego powstawanie widział, z uczuciem miłości i powinowactwa duszy, do którego się wobec siebie nie przyznawał, patrzał. Mistrz, jak ten przybyły z lasów cygan, według owego, wzruszającego, tak pięknego, a jednak tak niezręcznego rysunku, gwoli, którego zatrzymał go wówczas u siebie, tworzył. Teraz wolno i kapryśnie, ale uparcie i nieomylnie swoją drewnianą figurę ucznia. Mistrz nie wątpił, że mimo wszystkich kaprysów i przerw będzie ona kiedyś gotowa, a wówczas stanie się dziełem Jakiego? Żaden z jego pomocników nie zdołałby nigdy wykonać dziełem jakie wielkim nawet mistrzom nieczęsto się udaje. Chociaż tak wiele nie podobało się mistrzowi w jego uczniu, chociaż tak często szafował wobec niego. Naganami tak często bywał na niego wściekły. O Janie nie powiedział mu nigdy ani słowa. Reszta czaru młodzieńczego i chłopięcej dziecięcości, dzięki której złotousty. Tak wielu ludziom się podobał, zwolna, rozproszyła się podczas owych lat. Stał się pięknym i silnym mężczyzną, bardzo pożądanym przez kobiety, mało lubianym przez mężczyzn. Także usposobienie jego, jego wewnętrzne oblicze zmieniło się, odkąd Narcyz budził. Go z wdzięcznego snu, jego lat klasztornych i odkąd urobił go świat i wędrówki. Ładnego, łagodnego, lubianego przez wszystkich, pobożnego i usłużnego ucznia klasztornego stał się dawno innym. Zupełnie człowiekiem. Narcyz obudził go, kobiety uczyniły go wiedzącym, wędrówka starła, z niego puch młodości. Przyjaciół nie miał, serce jego należało do kobiet. Zdobywały go łatwo, wystarczało porządliwe spojrzenie. Trudno mu było oprzeć się kobiecie, odpowiadał na najlżejsze zaloty. I on, który miał bardzo czuły zmysł na piękność i zawsze najbardziej lubił młode, zupełnie dziewczęta w powabie. Ich wiosny dawał się jednak wzruszać i uwodzić niezbyt pięknym i niezupełnie już młodym kobietom. W salach tanecznych towarzyszył niekiedy jakiejś starszej i nieśmiałej dziewczynie, której nikt nie pożądał i która zdobywała go dzięki litości, nie tylko litości, ale także Wiecznie czujnej ciekawości. Gdy tylko poczynał się oddawać kobiecie, czy trwało to tygodnie, czy zaledwie godziny, wówczas była dla niego piękna, wówczas oddawał się jej cały. A doświadczenie pouczyło go, że każda kobieta jest piękna i potrafi uszczęśliwić, niepozorna i wzgardzana przez mężczyzn, zdolna jest do niesłychanego żaru i oddania. Przekwitła do bardziej niż macierzyńskiej, żałobnie słodkiej tkliwości, że każda kobieta posiada swój czar, i swoją tajemnicę, której odkrycie czyni szczęśliwym. Pod tym względem wszystkie kobiety były podobne. Wszelki brak młodości czy urody równoważył jakiś szczególny gest. Co prawda nie każda potrafiła jednakowo długo utrzymać tego. Wobec najmłodszej i najpiękniejszej nie był ani odrobinę czulszy. Wdzięczniejszy niż wobec brzydkiej nigdy nie kochał połowicznie. Ale bywały kobiety, które po trzech czy dziesięciu nocach miłosnych naprawdę go dopiero do siebie przywiązywały i inne, które po pierwszej szły, w zapomnienie. Miłość i rozkosz wydawały mu się jedyną rzeczą, naprawdę zdolną rozgrzać życie i nadać mu wartość. Ambicja była mu nieznana, biskup i żebrak znaczyli dla niego jedno, także zarobkowanie. I posiadanie nie mogło go przykuć, gardził nimi, nie złożyłby im nigdy najmniejszej, ofiary, a pieniądze, które niekiedy zarabiał obficie, trwonił bez troski. Miłość kobiet, grę płci. Cenił ponad wszystko, a często jego skłonność do smutku. I przesytu wyrastała z doświadczenia przelotności i znikomości rozkoszy. Szybkie, przelotne, zachwycające obudzenie się rządzy miłosnej, jej krótki, tęskny ogień, jej szybkie gaśniecie. Oto co zawierało dla niego rdzeń wszelkiego przeżycia. Oto co stało się dlań obrazem wszelkiej rozkoszy i wszelkiego cierpienia. Owej żałobie i owemu przejmującemu uczuciu zgrozy przed znikomością potrafiło oddawać się tak samo, jak miłości, ta melancholia była także miłością, była ona także rozkoszą. Tak jak rozkosz miłosna w chwili najwyższego, najszczęśliwszego napięcia pewna jest, że w następnym westchnieniu będzie musiała zniknąć i umrzeć znowu. ta I najżarliwsza samotność i oddanie się melancholii były pewne, że nagle pochłonięte zostaną przez pożądanie, przez nowe oddanie się jasnej stronie życia. Śmierć i rozkosz było to jedno i to samo. Matkę życia można było nazwać miłością albo rozkoszą, można ją też było nazwać grobem i zgnilizną. Matką była Ewa, była ona źródłem szczęścia i źródłem śmierci. Rodziła wiecznie, zabijała wiecznie miłość i okrucieństwo. Były w niej ściśle zjednoczone, a postać jej tym bardziej stawała się dlań świętym symbolem, im dłużej nosił ją w sobie, wiedział, nie słowami i świadomością ale głębszą wiedzą krwi, że droga jego prowadzi do matki, do rozkoszy i do śmierci. Ojcowska strona życia, duch, wola nie była jego ojczyzną. To była dziedzina narcyza. I teraz dopiero przeniknął złotousty i pojął zupełnie słowa przyjaciela. Ujrzał w nim swoje przeciwieństwo. Wyraził. I uwidocznił to w swoim posągu Jana. Można było tęsknić za narcyzem do łez, można było śnić o nim cudownie, ale dosięgnąć go, stać się takim jak on, było niepodobieństwem. Tajemnym jakimś zmysłem przeczuwał też złotousty tajemnicę swojego artyzmu, swej żarliwej miłości do sztuki, swojej dzikiej chwilami nienawiści do niej. Bez myśli uczuciem pojmował w różnorakich symbolach. Sztuka była zjednoczeniem świata ojcowskiego i macierzyńskiego, ducha i krwi. Mogła się poczynać w największej zmysłowości i prowadzić do najdalszej abstrakcji, ale mogła brać. Początek w czystym świecie idei i kończyć na pulsującym żywą krwią ciele. Wszystkie owe dzieła, dzieła sztuki naprawdę dostojne, nie tylko dobre sztuczki kuglarskie, lecz twory pełne wiecznej tajemnicy, na przykład owa Matka Boża Mistrza, wszystkie. Te prawdziwe i niewątpliwe dzieła sztuki posiadały owo niebezpieczne, uśmiechnięte, podwójne. Oblicze to coś męsko kobiecego, owo połączenie zmysłowości z czystą duchowością. Najbardziej jednak, Ukaże kiedyś to podwójne oblicze matka Ewa, jeżeli uda mu się ją stworzyć. W sztuce i życiu artysty leżała dla złotoustego możliwość pogodzenia jego najgłębszych sprzeczności, a przynajmniej możliwość znalezienia wspaniałego, zawsze nowego symbolu rozdwojenia jego natury. Ale sztuka nie była tylko darem, nie można jej było trzymać za darmo, kosztowała wiele, wymagała ofiar. Więcej niż trzy lata poświęcał jej złotousty rzecz najwyższą i najnieodzowniejszą, jaką znał poza rozkoszą miłosną. Wolność. Oddał swobodę, Błąkanie się w przestrzeni bez granic, dowolność życia wędrownego, samotność i niezawisłość. Chociaż inni uważali go za kapryśnego, nieposłusznego i samowolnego, gdy niekiedy z wściekłością zaniedbywał pracownię i robotę. Dla niego jednak życie osiadłe było niewolą, która często rozgoryczała go nie do zniesienia. Nie mistrzowi musiał być posłuszny nie nieprzeszłości, niekonieczności. Posłuszny musiał być sztuce samej, sztuka. Ta na pozór tak niematerialna bogini potrzebowała tak wielu błahych rzeczy. Potrzebowała dachu nad głową, potrzebowała narzędzi, drzewa gliny, farb, złota. Wymagała pracy i cierpliwości. Jej to poświęcił dziką wolność lasów, oszołomienie dali, cierpką, rozkosz, niebezpieczeństwo. nędzy i ofiary te musiał składać ciągle na nowo, dławiąc się i zgrzytając zębami. Część tego, co poświęcał, odnajdował z powrotem. Małej zemsty na niewolniczym ładzie i osiadłości swego obecnego. Życia dopuszczał się podczas niektórych przygód pozostających w związku z miłością podczas bijatyk z rywalami. Cała uwięziona dzikość, cała zahamowana siła jego istoty wydobywała. Tą klapą bezpieczeństwa stał się znanym i groźnym zawadiaką. Po drodze do dziewczyny albo w powrocie z tańców zostać nagle napadniętym w ciemnej uliczce. Oberwać kilka uderzeń laską, błyskawicznie odwrócić się i od obrony przejść do ataku Dysząc. Przycisnąć do siebie dyszącego wroga, walnąć go pięścią w brodę, wlec za włosy albo porządnie. Chwycić za gardło to mu się podobało i leczyło na pewien czas jego zły nastrój. A kobietom podobało się to także. Wszystko to obficie wypełniało jego dni i wszystko miało też sens, póki trwała praca nad uczniem Janem. Ciągnęła się długo, a ostatnie delikatne modelowanie twarzy i rąk dokonywało się w uroczystym i cierpliwym skupieniu. W małej szopie drewnianej za warsztatem czeladników wykańczał złotousty swoją pracę. Nadszedł wreszcie ranek, gdy postać była gotowa. Złotousty przyniósł miotłę, starannie wymiótł szopę, delikatnie strząsnął pędzelkiem. Ostatni pył drzewny z włosów swego Jana i stał potem przed nim długo, godzinę i dłużej. Przeniknięty uroczystym uczuciem jakiegoś rzadkiego, wielkiego przeżycia, które powtórzy. Może tylko raz jeszcze w jego życiu, a może pozostanie samotne i jedyne. Mężczyzna w dniu ślubu albo w dniu pasowania na rycerza, kobieta po pierwszym porodzie. Czują może w sercach podobne wzruszenia, jakieś dostojne święcenia, jakąś głęboką powagę, a zarazem już jakiś tajemny lęk przed chwilą, gdy i to coś dostojnego i niepowtarzalnego. Będzie już przeżyte, minione, uporządkowane i pochłonięte przez zwykły bieg dni. Stał i patrzał na swego przyjaciela, narcyza, przewodnika swoich lat młodzieńczych, stojącego z twarzą wzniesioną w zasłuchaniu, odzianego w szatę i rolę pięknego, ulubionego ucznia, zbawiciela, z wyrazem ciszy, oddania i skupienia, który był niby pąk uśmiechu. Tej pięknej, pobożnej i uduchowionej twarzy, tej wysmukłej, lotnej postaci. wdzięcznie i zbożnie wzniesionym wysmukłym dłonią ból i śmierć nie były nieznane, chociaż wszystko w tym posągu pełne było młodości i wewnętrznej muzyki, ale nieznana im była rozpacz, nieład i bunt. Czy dusza za tymi szlachetnymi rysami była radosna czy smutna? W każdym razie nastrojona była czysto, nie znosiła dysharmonii. Złotousty stał i obserwował swoje dzieło. Jako pobożne skupienie przed pomnikiem jego pierwszej młodości i przyjaźni zaczęła się ta obserwacja, ale skończyła się burzą trosk i bolesnych myśli. Stało przed nim jego dzieło i piękny młodzieniec będzie trwał i delikatne jego kwitnienie nie skończy się nigdy. On zaś, który to zrobił, musiał pożegnać się teraz ze swoim dziełem. Jutro już nie. Będzie ono do niego należało. Nie będzie już czekało na jego ręce. Nie będzie wzrastało. I rozkwitało pod nimi nie będzie dlań ucieczką, pociechą i sensem życia. Pozostawał pusty, i tak mu się zdawało, najlepiej byłoby pożegnać się dzisiaj nie tylko z tym Janem, ale zarazem i z Mistrzem i ze sztuką. Nie miał już tu co robić. W duszy jego nie było obrazów, które by mógł kształtować. Ów wymarzony obraz nad obrazy, postać matki ludzi, byt dlań jeszcze niedosiężny. Na długo jeszcze niedosiężny. Czy miał teraz znowu polerować aniołki? I że Zbić ornamenty? Oderwał się od posągu i poszedł do pracowni mistrza. Wszedł cicho i zatrzymał się przy drzwiach, aż Mikołaj spostrzegł go i zawołał. Co się stało, złotousty? Moja figura jest gotowa. Może zanim pójdziecie do stołu, wstąpicie i zobaczycie ją. Chętnie pójdę, idę zaraz. Poszli razem do szopy i zostawili drzwi otwarte, żeby było jaśniej. Mikołaj od dłuższego czasu nie widział figury i nie przeszkadzał złotoustemu w pracy. Teraz obserwował dzieło z milczącą uwagą. Skryta jego twarz stała się piękna i jasna. Złotousty ujrzał, jak surowe oczy poweselały. To jest dobre, rzekł mistrz. To jest bardzo dobre. To twoja sztuka czeladnicza, Złotousty. Skończyłeś już czas terminu. Pokażę twoją figurę w cechu i zażądam, aby ci za nią dano list mistrzowski. Zasłużyłeś na niego. Złotousty mało przywiązywał wagi do cechu, ale wiedział, ile te słowa w ustach mistrza zawierają uznania i uradował się. Oprzedłszy jeszcze raz figurę wolno do koła. Rzekł Mikołaj z westchnieniem. Postać ta jest pełna pobożności i jasności, jest poważna, ale pełna szczęścia i spokoju. Można by pomyśleć, że zrobił ją człowiek, w którego sercu jest bardzo jasno i wesoło. Złotousty uśmiechnął się. Wiecie, że w figurze tej nie odtworzyłem siebie samego, lecz swego najukochańszego przyjaciela. On to wniósł do posągu tę jasność i ten pokój? Nie ja. Nie ja właściwie zrobiłem ten posąg, ale on tchnął mi go w duszę. Pewnie tak jest, rzekł Mikołaj. Jest to tajemnica, w jaki sposób powstaje taki posąg. Nie jestem pokorny, ale muszę powiedzieć zrobiłem wiele dzieł, które daleko ustępują twojemu nie pod względem sztuki i staranności, ale pod względem prawdy. Ano, wiesz, pewnie sam, że takiego dzieła nie można powtórzyć. Jest to tajemnica. Tak, rzekł złotousty, kiedy figura ta była gotowa i spojrzałem na nią, pomyślałem, czegoś podobnego nie potrafisz już zrobić. I dlatego sądzę, Mistrzu, że niebawem wyruszę znowu na wędrówkę. Ze zdziwieniem niechętnie spojrzał na niego Mikołaj. Oczy jego stały się znowu surowe. Pomówimy jeszcze o tym. Praca powinna by się teraz dla ciebie dopiero zacząć. Nie jest to zaprawdę chwila odpowiednia, żeby uciekać. Ale dość pracy na dzisiaj, a na obiad jesteś moim gościem. południe wszedł złotousty do pokoju umyty i uczesany. W niedzielnym ubraniu. Tym razem wiedział, co to oznacza. I jak rzadką jest łaską być zaproszonym przez mistrza do stołu. Kiedy wchodził po schodach do zastawionej figurami sieni, serce jego nie było jednak pełne czci i lękliwej. Radości jak wówczas za pierwszym razem, kiedy z bijącym sercem wchodził do tych pięknych, cichych pokojów. Elżbieta była także wystrojona i nosiła wokół szyi łańcuch z kamieniami, a przy stole prócz karpi. I wina była jeszcze niespodzianka. Mistrz darował mu skórzaną sakiewkę, której były dwie sztuki złota, zapłata za ukończoną figurę. Tym razem nie siedział milczący podczas rozmowy ojca z córką. Oboje przemawiali do niego, trącano się kielichami. Oczy tego były pilne. Korzystał ze sposobności, aby obserwować piękną dziewczynę. O wytwornej i nieco wyniosłej twarzy, a oczy jego nie kryły, jak bardzo mu się podobała. Zachowywała się wobec niego uprzejmie, ale rozczarowany był, że się nie rumieniła i nie ożywiała. Znowu zapragnął gorąco zmusić tę piękną, niewzruszoną twarz do mówienia i do zdradzenia swojej tajemnicy. Po obiedzie podziękował, zabawił chwilę przy rzeźbach w sieni, i przez całe. Popołudnie wałęsał się niezdecydowany, jak bezradny próżniak po mieście. Został przez mistrza bardzo uczony, ponad wszelkie oczekiwanie. Dlaczego go to nie radowało? Dlaczego cała ta cześć miała tak mało uroczysty posmak? Idąc za nagłą myślą, wynajął konia i pojechał do klasztoru, gdzie... Niegdyś po raz pierwszy ujrzał dzieło mistrza i usłyszał jego imię. Było to przed kilku laty, a jednak wydawało mu się tak niezmiernie dawno. W kościele klasztornym przyglądał się znowu Matce Boskiej, a i dzisiaj dzieło. To zachwycało go znowu i czarowało. Piękniejsze było, niż jego Jan dorównywało. Głęboką tkliwością wyrazu i tajemnicą, a przewyższało artyzmem, swobodą, z jaką zdawało się unosić w powietrzu, nie podlegając sile ciążenia. Widział teraz w tej pracy szczegóły, które dostrzec może tylko artyst. Zwiewne, delikatne ruchy szaty, śmiałe ukształtowanie długi, dłoni i palców, subtelne wykorzystanie przypadkowości w strukturze drzewa. Wszystkie te piękne szczegóły były co prawda Niczym w porównaniu z całością, z prostotą i żarliwością wizji, ale istniały jednak i były bar piękne, a możliwe były tylko dla artysty z Bożej łaski, jeżeli do gruntu znał rzemiosło. Aby móc wykonać coś podobnego, trzeba było nie tylko piastować obraz w duszy. Trzeba było również mieć niezmiernie wyrobione oko i wyćwiczone ręce. Może więc jednak warto było poświęcić całe życie w służbie sztuki kosztem wolności, kosztem wielkich przeżyć, po to tylko, aby kiedyś móc stworzyć coś równie pięknego, co byłoby nie tylko przeżyte, oglądane i poczęte w miłości, ale też do najdrobniejszych. Szczegółów z absolutnym mistrzostwem wykonane. oto było wielkie pytanie. Późną nocą powrócił złotousty na zgonionym koniu do miasta. Jakaś karczma była jeszcze otwarta. Zjadł nam chleba i wypił wina. Potem poszedł do swojej. Izdebki koło rynku rybnego w rosterce wewnętrznej. Pełen pytań, pełen wątpliwości. Rozdział dwunasty.